To są informacje Polskiego Radia 24. Negocjacje pokojowe w Islamabadzie bez przełomu amerykańska delegacja opuściła Pakistan. Koalicja Obywatelska zaprezentowała plan na wybory. Za nami Rada Krajowa Partii. Kolejny wojskowy dron odnaleziony w Finlandii. Służby badają pochodzenie bez załogowca. Minęła 6. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Negocjacje pokojowe w Pakistanie bez przełomu. Delegacje Stanów Zjednoczonych oraz Iranu nie osiągnęły porozumienia podczas spotkania w Islamabadzie. Kością niezgody było amerykańskie żądanie bezwarunkowej rezygnacji Teheranu z programu nuklearnego. Amerykańska delegacja opuściła stolicę Pakistanu.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 Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, i Rozolima. Wybrali władzę i zaprezentowali plany na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Za nami posiedzenie Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk zapewnił, że jego rząd wie, jak przeprowadzić Polskę przez światowy kryzys bezpieczeństwa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 mandat sekretarza generalnego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mazowsze boryka się ze skutkami ptasiej grypy. Ogniska choroby potwierdzono w trzech powiatach na północy województwa Mławskim, Żuromińskim i Płońskim. W powiecie żuromińskim mamy do czynienia także z rzekomym pomorem drobiu, mówi rzeczniczka wojewody Luisa Jurgiel-Żyła.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 Kolejny wojskowy dron odnaleziony w południowo-wschodniej Finlandii. Oderwana od drona głowica bojowa została zdetonowana, przekazała fińska policja. Służby badają okoliczności naruszenia przestrzeni powietrznej kraju. Przedmiotem śledztwa jest m.in. pochodzenie drona. Bezzałogowiec spadł w regionie Itti między Lachti a na terenie bagiennym w odległości około kilometra od pobliskich zabudowań. Na koniec Bieszczady i nieproszeni goście, mieszkańcy gminy Solina borykają się z niedźwiedziami. Drapieżniki coraz częściej pojawiają się w okolicy zabudowań. Ostatnio niedźwiedzica z młodymi chodziła po prywatnej posesji.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 Polskiego Radia 24. Do godziny ósmej obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami dla niemal całego kraju. Najzimniej jest obecnie w centrum i w Świętokrzyskiem. W Kielcach odnotowano minus 4 stopnie. Na przeciwległym biegunie jest Świnoujście. Tam termometry wskazują niespełna 6 stopni powyżej zera. W całym kraju pogodnie, jednak po południu, na krańcach zachodnich, możliwy deszcz. Klimat. Smog spowija Otwock, Warszawę, Piastów, Częstochowe, Kalisz, Krotoszyn, Tarnów, Tomaszów Lubelski, kłocko, Jastrzębie Zdrój i Goczałkowice Zdrój. W południowej i środkowej Polsce jakość powietrza jest umiarkowana, a w północnej dobra i bardzo dobra. Ponad 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klimat W Polskim Radiu 24. Sześć minut temu minęła godzina szósta, jest niedziela, 12 dzień kwietnia to 102 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.47, zajdzie 28 minut po godzinie 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 41 minut. Imieniny 12 kwietnia obchodzą Juliusz, Damian, Ludosław, Wiktor i Zenon. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Z okazji, no w tym przypadku Panów Święta, pozdrawiamy także wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry, sprawdźmy. Jak jak 12 kwietnia zapisał się w historii. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein jeśli nam pomożecie? To problem usbabam. My naród. We, the people polski, Polacy, Europejczycy. Witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 12 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. To za sprawą kilku kosmicznych rocznic. Tego dnia w roku 1961 po raz pierwszy w historii odbył się lot w przestrzeni kosmicznej. Radziecki kosmonauta Jurij Gagarin na statku Wostok-1 okrążył Ziemię w ciągu jednej godziny i 48 minut. Wydaje się, że w dniu dzisiejszym zostały wyczerpane wszystkie określenia bardzo bogatego języka dla oddania historycznej chwili pierwszej podróży kosmicznej człowieka. Relacjonowało wówczas z Polskie Radio. Również 12 kwietnia, lecz 20 lat później główny konkurent Związku Radzieckiego w kosmicznym wyścigu zbrojeń, czyli Stany Zjednoczone, wysłał w kosmos pierwszy statek kosmiczny wielorazowego użytku, czyli prom Kalambia. Nazwa wahadłowca odwoływała się do pierwszego amerykańskiego okrętu, który opłynął świat pod koniec XVIII wieku. Przypomniała Dorota Truszczak. Także 12 kwietnia, lecz w roku 1984 urodził się doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski, Polak, który jako drugi w historii naszego kraju znalazł się w przestrzeni kosmicznej i jako pierwszy pracował na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z Was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. Mówił do rodaków z pokładu rakiety Axiom w drodze na międzynarodową stację kosmiczną. 165 lat temu rozpoczęła się wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, która trwała przez kolejne 4 lata do kwietnia 1865 roku. Wojna zakończyła się utrzymaniem jedności prawa, w którym 4 miliony niewolników uzyskały wolność. 12 kwietnia 1922 roku urodził się architekt Oskar Hansen. Był twórcą teorii formy otwartej, a także opracował urbanistyczną koncepcję rozwoju miast przeszłości, nazywaną linearnym systemem ciągłym. Układ centryczny powstał w okresie średniowiecza z racji... Obronności. I kontynuowanie tego modelu jest nieadekwatne. Do naszych czasów inne tempo rozwoju wymaga innego typu formowania procesów inwestycyjnych. Wspólnie z żoną Zofią zaprojektowali m.in. warszawskie osiedle przyczółek Grochowski czy tzw. lubelski Manhattan, czyli osiedle imienia Juliusza Słowackiego. W roku 1930 urodził się niezapomniany speaker i lektor telewizji polskiej Jan Suzin. Już za chwilę razem z Państwem obejrzę film z gatunku, który ja osobiście lubię najbardziej. Film lotniczy, a jeżeli dodam jeszcze, że jest to film wojenny, to już tylko zacierać ręce. Wystąpił w kilku filmach, między innymi Nie lubię poniedziałku i Brunet wieczorową porą, grając w nich samego siebie. Na telewizyjnej antenie pracował do połowy lat 90 swoje 47. urodziny obchodzi dziś muzyk i wokalista Czesław Mozil. Jest m.in. laureatem Złotego Glana, czyli nagrody przyznawanej twórcom niezależnym, którzy z uporem przeciwstawiają się modom i trendom dominującym w kulturze popularnej. 12 kwietnia w roku 1982 do Kin w całej Polsce wszedł film Znachor w reżyserii Jerzego Hoffmana. Proszę Państwa, Wysoki Sądzie. To jest profesor Rafał Wilczur. Była to druga ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza, w której główne role zagrali Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stottinger. Tego samego dnia o godzinie 21 na falach ultrakrótkich w Warszawie została nadana pierwsza audycja Radia Solidarność. Dziś mija drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Na chwilę zapomnieliśmy, że żyjemy w kraju, w którym toczy się wojna, którą władze wypowiedziały własnemu narodowi. Przypominamy, że jutro, 13 kwietnia, mija czwarty miesiąc stanu wojennego. I jak co miesiąc powinniśmy zademonstrować swoją solidarność i swój protest poprzez wygaszanie świateł pomiędzy godziną 21 i 21.15. Twórcami nielegalnej radiostacji byli między innymi Zofia i Zbigniew Romaszewscy. 35 lat temu podpisano akt założycielski Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Cztery dni później odbyła się pierwsza sesja giełdowa, na której notowano akcje pięciu spółek. W roku 2018 zmarł Tomasz Siwy-Wojnar, wokalista i lider grupy Defekt Mózgu. Historyczne. Przygotował jeszcze pan Pawłosek a przedstawiła Blanka Pietrzak zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Miłośników Ogrodów Zoologicznych. W związku z tym wybrałam się do warszawskiego zoo, żeby sprawdzić, jak sobie tam radzą zwierzęta, czy mają dobre warunki, no i po co w ogóle jest taki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 ten lew leżący i śpiący to jest taki w miarę okazały, a to by to jakby tego nam brakuje, ale źleń mamy wyjątkową i naprawdę zadbaną, więc warto przyjść do warszawskiego zoo po to, żeby zwyczajnie odpocząć. Żeby odpocząć w ogrodzie zoologicznym najlepiej wybrać się tam w ciągu tygodnia, bo w weekend jest bardzo wielu chętnych, no i ten odpoczynek może nie jest tak do końca idealny, ale jeżeli chcemy obserwować ptaki, to niezależnie od tego, czy jest to weekend, czy środek tygodnia możemy pójść do lasu, na łąkę albo do jakiegoś parku i po posłuchać, czy coś już do nas przyleciało. Bo jak mówił Patrykowi Michalskiemu profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog, jeszcze nie wszystkie ptaki do nas wróciły, ale spokojnie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 Bywa fantastyczna i też drugie zastrzeżenie, ptaki mają skrzydła i różne rzadkości, różne naprawdę bardzo interesujące gatunki mogą się pojawić praktycznie wszędzie. Warto mieć zatem oczy, a przede wszystkim uszy otwarte, bo nie wiadomo jaki ptak odezwie się o poranku albo wieczorem. Warto tego nasłuchiwać, no i być może uda się Państwu rozpoznać. Także zapraszam dzisiaj na spacer, a ja dziękuję za to spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia. Mamy klimat autopromocja.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 Sztuczna inteligencja staje się narzędziem partii politycznych. Dzięki niej czadboty nie tylko zmieniają preferencje wyborców, lecz także potrafią dyskredytować polityków, rozpowszechniając fake newsy. Jak nie wpaść w pułapkę zastawioną przez algorytmy AI? O tym z Mikołajem Rogalewiczem, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji w sieci rozmawiał Paweł Wojewódka. Jeżeli pan pozwoli, to może zacznijmy od tego, że właściwie moje zdjęcie można tak przerobić, że będę członkiem załogi statku kosmicznego. Można? Można i to stosunkowo łatwo przy pomocy sztucznej inteligencji, czy pewnie nawet w tym przypadku bez użycia sztucznej inteligencji, ale jakichś innych narzędzi. Myślę, że można tego typu zdjęcie w ten sposób przerobić. Nawet w taki sposób, aby wyglądało rzeczywiście bardzo wiarygodnie. A czy można tak, czy takie zdjęcie przerobić, żebym wyglądał jak prezydent Stanów Zjednoczonych i zasiadał w gabinecie owalnym? Jak najbardziej i tego typu przykłady myślę, że też gdzieś tam się pojawiały, akurat może nie z panem, ale z, z, w przypadku innych osób, czy to w kontekście rozrywkowym tak dla zabawy, czy jakimś innym, ale jest to stosunkowo łatwe. Ja mówię o gabinecie owalnym i o prezydencie Stanów Zjednoczonych, a dokładniej to właściwie o małżonce prezydenta, Melanie Trump. Która wystąpiła w takim oświadczeniu dotyczącym jej kontaktów z Epsteinem, gdzie powiedziała, że nie znała, nie bywała, nie spotykała się, a w sieci pokazuje się bardzo dużo różnych zdjęć, które pokazują, że jakoby to była nieprawda, że pani Melania Trump jednak spotykała się. Po czym można poznać, że jest to fałsz? To znaczy w przypadku rzeczywiście tej afery Epsteina mamy do czynienia z pewnym chaosem informacyjnym w kontekście właśnie zastosowania sztucznej inteligencji z tego względu, że AI jest tutaj wykorzystywana do generowania różnych materiałów zarówno wideo jak i zdjęciowych właśnie w kontekście tej afery w różnych, w różnych celach. I tak naprawdę bardzo często nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy taki materiał jest prawdziwy, czy też nie. W szczególności na samym początku, Tak, później po jakiejś bardziej zaawansowanej analizie z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi yy, już dużo łatwiej to stwierdzić. Nie zawsze też w stu procentach można to powiedzieć. Te słynne e... chociażby trzy nogi, które się ukazywały na jakichś zdjęciach właśnie przerobionych przez sztuczną inteligencję czy sześciu palcach. Tak, jeżeli akurat mamy do czynienia z tego typu materiałem wygenerowanym przez AI, który no, ma pewne widoczne nieprawidłowości, czyli tak jak Pan właśnie wskazuje, no, jakieś właśnie sześć palców, tak, trzy nogi czy, czy, czy inne tego typu nieprawidłowości, no to jak najbardziej możemy nawet na pierwszy rzut oka zobaczyć, że coś tutaj nie gra. Tak? Natomiast bardzo często te materiały są rzeczywiście dość mocno zaawansowane i wtedy na pierwszy rzut oka tego nie rozpoznamy. I ten chaos informacyjny, który powstaje, jest rzeczywiście dość poważnym problemem. Też z tego względu, że bardzo często y, jest on wykorzystywany w drugą stronę. Czyli mamy prawdziwe y, jakieś zdjęcia, informacje, a pojawiają się zarzuty. No to może być wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Tak? To jest tak zwana dywidenda kłamcy, tak? czyli że y, podważane jest generalnie zaufanie do tych informacji, które widzimy do te, tych materiałów y, wideo czy, czy, czy zdjęciowych, y, przez co to zaufanie po prostu y, maleje i nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Czy Melania Trump ma szansę, żeby obronić się przed ewentualnymi nieprawdziwymi zarzutami? To znaczy, jeżeli te materiały rzeczywiście zostały wygenerowane przez AI, no to myślę, że tak. Natomiast tutaj akurat tej kwestii z Melanią nie śledziłem, tak? Czy pojawiają się tam już jakieś, powiedzmy, informacje sprawdzające, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Natomiast jeżeli to zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i, i, i jest możliwość zweryfikowania tego rzeczywiście jakimiś narzędziami specjalistycznymi, które to potwierdzą, no to myślę, że wtedy jak najbardziej może, może się z tego wybronić. Tylko no, pytanie do i, jak uda też się to rozegrać później pod kątem yy, wyświetleń ile osób rzeczywiście dowie się na przykład o tym, że w tej konkretnej sprawie ta informacja była nieprawdziwa, bo to jest zawsze też kluczowe. No, no tutaj należy no. dodać, że Melania Trump domaga się specjalnych przesłuchań przed Komisją Senacką właśnie na ten temat i podkreśla, że ona nie spotykała się, nie brała udziału w spotkaniach. No a długo, dawno przed w ogóle m, tym oświadczeniem w sieci i nie tylko tylko w sieci, również w prasie amerykańskiej ukazywały się takie zdjęcia, które stanowiły, że jednak państwo się znali. A podobno fotografia nie kłamie. No to myślę, że musi to być rzeczywiście dość dobrze zweryfikowane i sprawdzone, tak? pod kątem e, wydania ostatecznego werdyktu, jaka, jaka jest prawda. E, no mówimy tutaj o bardzo poważnej sprawie, tak? e, sprawie bardzo skandalicznej generalnie, jeżeli chodzi o całą aferę Epsteina. No Wiemc... sprawie zbrodniarza, no, drapieżnika, no, osoby absolutnie zdeprawowanej. To prawda I, i ale właśnie ze względu na to, że ta sprawa budzi tak dużo emocji, słusznie zresztą, tak? Negatywnych emocji, no to też jest wykorzystywana w, w różny sposób w, w tych, można by powiedzieć, manipulacyjnych celach, tak? Na przykład po to, aby zdobyć jakieś wyświetlenia przy pomocy powiedzmy nieprawdziwej informacji albo jakiegoś zdjęcia wygenerowanego przez AI, no bo to się działo. Były na przykład takie y, zdjęcia, nie wiem, Epsteina, który miał rzekomo spacerować sobie po Tel Awiwie, tak? czy na przykład zdjęcie przy basenie z Epsteinem i jakimiś znanymi osobami. Później zostało to sprawdzone, że, że, że, że to wygenerowała sztuczna inteligencja, ale bardzo często właśnie tego typu materiały były tworzone po to, aby zrobić zasięgi, no bo o tym się dużo mówi, to budzi emocje, więc jeżeli ktoś chce rzeczywiście mieć te wyświetlenia wysokie, y, zarabiać też w jakiś sposób na tych wyświetleniach, no to mógł to do tego wykorzystywać, tak? Czy na przykład po prostu, aby dyskredytować poszczególne osoby y, w tym kontekście jak najbardziej też. Y, więc to jest na, na pewno realny problem. Wiem, że zajmował się pan aif Kami w Mołdawii w czasie wyborów i w ogóle oddziaływaniem fejków e, sztucz... generowanych przez sztuczną inteligencję właśnie na terenie Mołdawii przez stronę rosyjską. Prawdopodobnie przez stronę rosyjską. O, w ten sposób można to ująć. Na ile to oddziaływuje na elektorat? Na ile to e, oddziaływuje na wizerunek partii politycznej czy grupy politycznej? Może to oddziaływać rzeczywiście bardzo mocno i Mołdawia była tutaj akurat takim przykładem, gdzie tych materiałów wideo generowanych przez AI pojawiło się stosunkowo sporo. Ta dezinformacja i ogólnie inne operacje wpływu rosyjskie w stosunku do Mołdawian, do społeczeństwa mołdawskiego były na bardzo szeroką skalę, natomiast one rzeczywiście oddziaływały na społeczeństwo mołdawskie, natomiast nie do tego stopnia, aby Rosja osiągnęła te cele polityczne pod kątem wyborczym. Tak wygrała akurat opcja, opcja europejska, proeuropejska. A może to wynikało z tego, że nie wszyscy Mołdawianie mieli dostęp do komputera? No nie, ale z drugiej strony wszyscy Mołdawianie mają dostęp do telefonów komórkowych. Tak i myślę, że tutaj akurat pod tym kątem to oddziaływanie było stosunkowo wysokie, natomiast nie każdego udało się do tego przekonać. I też bardzo dużą rolę odegrały osoby głosujące poza po prostu Mołdawią, tak? Głosujące z innych państw, czyli obywatele Mołdawii, którzy akurat mieszkają na Zachodzie, więc powiedziałbym, że ta kampania rosyjska, również z wykorzystaniem AI w kontekście Mołdawii, była stosunkowo skuteczna, oddziaływała mocno, ale nie na tyle, aby rzeczywiście Rosja te swoje cele osiągnęła. Przenieśmy się do Polski, bo ta sytuacja, która jest obecnie w Polsce związana z Trybunałem Konstytucyjnym, związana z SEFem, związana z naszym zaangażowaniem w pomoc Ukrainie. Na ile wpływy rosyjskie generują u nas taki zabełt informacyjny? Sama dezinformacja rosyjska wymierzona w Polskę na pewno ma na celu wprowadzanie zwiększanie polaryzacji, ale też wprowadzanie pewnego chaosu. I tutaj to na pewno możemy w jakimś tam stopniu zaobserwować. Niekoniecznie musi to być popieranie jednej albo na przykład drugiej opcji. Bardzo często ta dezinformacja, która się pojawia, to są po prostu informacje nawet ze sobą sprzeczne, tak? Ale chodzi o to, aby wygenerować właśnie taki chaos i polaryzować społeczeństwo, nastawiać przeciwko sobie ludzi, aby to społeczeństwo, aby ci politycy, tak? byli jak najbardziej ze sobą skłóceni. Tworzyć ja emocje, więc... tworzyć emocje negatywne. Tworzyć emocje negatywne. I tutaj tak naprawdę czasami tak jest, że na przykład Rosji zależy, czy to w Polsce, czy w innych państwach, aby popierać jedną konkretną opcję, jeden konkretny wybór, ale bardzo często jest tak, że po prostu celem jest zwiększenie Emocji, zwiększanie intensywności tak, tego sporu politycznego, a niekoniecznie akurat lobbowanie z jakąś konkretną decyzją. Czy to jest y, skuteczne w Polsce? Czy my rzeczywiście poddajemy się takiej y, manipulacji? Czy wiedząc o tym, że generalnie no, Rosja nie jest naszym przyjacielem i jeżeli mamy y, taką świadomość tego, że te materiały mogą być generowane przez naszych nieprzyjaciół, podchodzimy do tego z rezerwą? Yeah. <laughs> Tylko problemem tutaj jest to, że bardzo często ta dezinformacja, która się pojawia ona wprost nie jest jakby pokazana tak? jako, jako narracje rosyjskie. Bardzo często ona pojawia się pod jakąś przykrywką i ktoś kto ma do czynienia powiedzmy na przykład z jakąś informacją w mediach społecznościowych nie ma po prostu tej świadomości, że to może być w jakiś sposób kreowane przez Rosję czy, przy, czy, czy przez jakieś właśnie konta prorosyjskie. I to jest nawet wtedy jeszcze bardziej skuteczne, tak? No bo jeżeli to byśmy mieli świadomość od razu, tak? to są na przykład media. Nie wiem jakieś kanały rosyjskie no to od razu by to w pewien sposób tą wiarygodność zabierało a jeżeli to są jakieś konto anonimowe ktoś widząc taką informację nie zdaje sobie świadomości tego że to może być na przykład tworzone przez Rosję no to wtedy też jest bardziej skłonny do tego aby w tego typu informacje uwierzyć I zazwyczaj to jest właśnie problemem że tej świadomości że to może być tworzone przez Rosję po prostu nie ma a czy potrzebne są jakieś rozwiązania prawne które umożliwiłyby w sposób skuteczny, no bo niedługo będą wybory w Polsce, już nie za tak długo i różne akcje, które mogą się zdarzyć, no są prawdopodobne. Regulacje prawne jak najbardziej pomagają i tutaj w kontekście tego, co w mojej ocenie jest szczególnie potrzebne, no to tego typu regulacje, które dadzą możliwość większego nacisku na y, platformy społecznościowe. Mamy akt o usługach cyfrowych, y, który daje pewne możliwości, tak, jeżeli chodzi o, o, o wywieranie presji na platformy społecznościowe, natomiast y, on też nie daje, można by powiedzieć, aż tak daleko idących środków, które umożliwiłyby całkowitą ochronę przed tą dezinformacją, czy nawet ochronę do dużego stopnia, no bo całkowita pewnie nie jest, nie jest możliwa. Więc regulacje, regulacje prawne jak najbardziej tak, w szczególności takie, które dają możliwość oddziaływania na platformy społecznościowe, a poza tym szereg różnych innych działań, które państwo może podejmować w, właśnie w kontekście walki z dezinformacją. Tu się cały czas mówi o edukacji, zwłaszcza edukacji tego młodego pokolenia, żeby osoby młode, które no, stykają się na co dzień bardzo dużo właśnie z telefonem komórkowym, z internetem, z stronami, mediami społecznościowymi, żeby to one były wyedukowane, żeby wiedziały, w jaki sposób należy reagować, w jaki sposób należy filtrować tego typu informacje. Ja nie mówię spcelowo, mówię filtrować, nie cenzurować. Tak, i ta edukacja jest rzeczywiście kluczowa. To są działania nastawione bardziej na długofalowe skutki, tak? czyli ta edukacja po jakimś czasie ma rzeczywiście przynieść, przynieść rezultaty. Więc ona jest bardzo ważna, zarówno skierowana do młodszych osób, jak i w przypadku na przykład jakichś kursów, szkoleń, tak? także dla, nie, dla osób starszych. W kontekście państwa na pewno też wszelkie działania z zakresu monitoringu tych narracji, które się pojawiają i szybkiego reagowania. Informacje obecnie no, rozchodzą się bardzo szybko rozchodzi się bardzo szybko i ten czas reakcji jest y, bardzo istotny, więc kwestia monitorowania, wyłapania na przykład tego, że mamy do czynienia z kampanią dezinformacyjną i szybka reakcja w postaci na przykład oficjalnych komunikatów, że to są informacje nieprawdziwe. Uwaga, to jest dezinformacja, tak? Czyli to, to, to, to zareagowanie odpowiednio szybko też jest tutaj kluczowe i, i, i tego typu rozwiązania też państwa powinny rozwijać, jeżeli chodzi o tą ochronę przed dezinformacją. No ale taką grupą społeczną, która jest szczególnie narażona na dezinformację, to są sytuacje sobie którzy też korzystają z telefonów komórkowych, korzystają ze stron społecznościowych. Coraz więcej w Polsce osób jest takich właśnie. No i tu jest pewien problem. Jak przekonać swoje bli swoich bliskich, swoją mamę, babcię, ciotkę, wuja, ojca, osoby starsze, że to, co czytają, to nie jest prawda. No i tu jest chyba większy problem niż z tymi młodymi. Tak i tutaj ponownie wracamy jakby do tego aspektu edukacji, tak? czyli tego, aby zwiększać świadomość na temat tych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia. Również właśnie wśród osób starszych. To, co jest potencjalnie trudniejsze, no to dotarcie do tych osób i rzeczywiście w jakiś sposób zachęcenie ich do tego, aby chcieli brać udział na przykład w poszczególnych kursach, szkoleniach. Czasami nawet mogą to być udostępnione za darmo, po prostu materiały online. Ktoś może pomóc tak, tym osobom starszym, żeby mieli do tego dostęp, ale kwestia dotarcia do nich, aby oni rzeczywiście chcieli, chcieli w, w tym kontekście się edukować jest tutaj kluczowa. Z Mikołajem Rogalewiczem, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa i dezinformacji w sieci rozmawiał Paweł Wojewódka. kosmiczny wyścig między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Amerykanie chwalą się sukcesem misji Artemis, której członkowie właśnie wrócili na Ziemię. Eksperci zwracają uwagę, że w rywalizacji między Waszyngtonem a Pekinem, opanowanie w kosmosie, w tej walce nie chodzi tylko o prestiż. Istotne są technologie, które zmieniają świat. O tym z Krzysztofem Karwowskim z SGH i Instytutu Nowej Europy rozmawiał Michał Strzałkowski.